pytanie w świecie. Kochasz mnie? Tak. Za co Ty mnie kochasz? Mm. <laughs> Już wiemy, że nie mówimy o miłości. Mm. Tak? W pierwszym liście Jana 4,16 jest napisane, że Bóg jest miłością. Bóg jest miłością. A dokładniej Bóg istnieje jako miłość, oryginał mówi. Bóg istnieje jako miłość. Bóg istnieje tylko jako miłość. Bóg nie istnieje jako coś innego. Powiem tak, nie ma innego Boga jak Bóg miłość. Nie ma czegoś innego. Nie istnieje inny Bóg. Każdy, kto wierzy w innego Boga, musi się narodzić na nowo. Boży Duch to Duch Boga o imieniu miłość. Miłość jest fundamentalną częścią Boga, jeśli można tak powiedzieć. Jego charakterem i Bóg porusza się tylko i wyłącznie w miłości. Tylko i wyłącznie. Ja uważam, że miłość jest jedną z najmniej zrozumianych w ogóle e, spraw. Bo została, e, tak jak, jak, jak pastor Marcin powie, wypaczona przez diabła. Wypacze, to zostało powypaczane wszystko. Te, te rzeczy zostały wypaczone i miłość też została wypaczona. I Wiecie, te słowo agape, ja sobie to kiedyś pobadałem i okazuje się, że ono oznacza tak, głęboką, tak głębokie pragnienie bycia z kimś, że to się po prostu nie mieści w głowie. Ono oznacza również pragnąć, chcieć z kimś być, z kimś być. Być dla kogoś bardzo przyjemnym, bardzo uprzejmym, myśleć tylko dobrze o Nim. Czyli rozumiesz, Bóg mówi, ja jestem Agapę, ja, ja jestem miłość, ja tylko dobrze myślę o Tobie. Zawsze, zobacz, grzeszysz i się cieszysz. A On o Tobie to przemyśli, bo inaczej nie umie! Nie potrafi! Wiesz, że Bóg nie potrafi pewnych rzeczy? Przeciwna historia. Bóg nie potrafi przestać Cię kochać. Bóg nie może Cię odrzucić. Rozumiesz? Czy Ty wiesz, że Bóg nie odrzuca? W ogóle? Od Boga można odejść tylko. To jest ten Bóg. On nigdy Ciebie nie odrzuci. Nigdy Ciebie nie opuści. Wiesz, grzech to nie jest. Jak chcę, żebyś dzisiaj zobaczył troszeczkę inny obraz. Grzech nie polega. to, Że my oddzielamy się od Boga przez grzech, to nie polega na tym, że my grzeszymy, a Bóg nas za to odrzuca. Nie. Grzech, jeżeli jest w życiu człowieka grzech, czyli inaczej błąd, wypaczenie, tak? oznacza, że tenże człowiek odwraca się, a Bóg się dalej nie rusza i odchodzi od Boga rozumiesz? ten Bóg jest tam, gdzie jest cały czas ustawicznie pełen oczekiwania i miłości, bo jest miłością i on czeka on cały czas czeka, on się nie odwraca to grzeszny człowiek się odwraca Rozumiesz? To grzeszny człowiek, on odchodzi i mówi, potem odchodzi gdzieś, a ludzie mówią tak, Bóg zesłał na Ciebie sąd, bo zgrzeszyłeś. Wiecie, co Ci powiem? Co Ci wam powiem? Sąd Boży nie polega na tym, że Bóg uderza jakąś rzeczą w człowieka, który zgrzeszył. To człowiek, który odszedł od Boga, wchodzi w pewne miejsce, tak? I te miejsce jest popularnie nazywane, że to sąd. A to jest po prostu odległość od Boga. Czym większa odległość, tym większy sąd. Dlaczego? Dlatego, że tylko przy Bogu, który jest miłością, my możemy funkcjonować. Tylko połączyć z Nim. Im dalej od Niego, to tam jest katorga, tam nie ma nic. Tam nie ma nic. Nie wiem, czy to, to jest aż, aż trudne do, do zrozumienia, ale wiecie, E, oddalając się od centrum jakiegoś, w Polsce no tak tego nie widać, ale oddalając się gdzieś a, od jakiegoś miasta, które leży gdzieś na pustyni, rozumiecie? Odchodząc od niego, wchodzisz w sąd, ty odchodzisz, odchodzisz, odchodzisz, odchodzisz, jest pustynia, tam nie ma już wody, tam nie ma nic, tak? I koniec. Co to miasto uwolniło sąd nad, nad tobą? W mieście dalej jest woda, w mieście dalej są domy. Miasto stoi jak stało! Ty poszedłeś w sąd! Ty wszedłeś w sąd! Sam grzech jest sądem! Same krzeszenie to jest odchodzenie od Boga. to jest sąd! Bóg Cię nie sądzi, On osądził Jezusa! Ja nieraz mówię, jakby Cię Bóg miał osądzić, to by Jezusa musiał przeprosić! Zrozum tą prostą prawdę! Bóg już osądził Jezusa Chrystusa za całą ludzkość! Bóg się nie zajmuje takimi sprawami! On jest miłością. On, on Jezusa ukarał tylko dlatego, rozumiecie? Bo ktoś musiał paść. Bo On jest doskonały, bo w miłości jest doskonałość, jest sprawiedliwość, jest porządek, jest wszystko w Nim. Ale On jest miłością. Zupełnie dobrze o Tobie myśli. Wiesz dlaczego ja to chcę Tobie powiedzieć? Bo jest... Wiele osób i wierzę, że też tutaj na tej sali są takie osoby, które są bardzo pokaleczone wewnętrznie i, i są to osoby, które przykryły to chrześcijańskim takim takim, wiecie? Przykryły to. Jeżeli odczuwasz w swoim duchu, że ja do Ciebie teraz mówię, to będziemy się potem modlić o Ciebie. Bo ja bym chciał, żebyś Ty się nie bał podejść do tego Boga, żebyś Ty się nie dał już dłużej oszukiwać diabłu, że ten Bóg, on jest jakiś inny. Ten Bóg chce uleczyć każdy fragment Twojej osoby. Dlaczego? Bo każde jego dotknięcie jako Boga miłości spowoduje, że zostaniesz wyniesiony na wyższy poziom. Rozumiesz? Dotknięcie Boga miłości. To jest dobry Bóg miłości. Ja zwyciężam w swoim życiu, bo ja poznałem tego Boga. Ja się w ogóle nie boję Boga. Nie mam żadnego lęku przed Bogiem. Naprawdę. Moja żona jest świadkiem. Ja się w ogóle nie boję. Naprawdę. Ja w ogóle yy, ja nie znoszę lęku. Dlaczego? Ja się dowiedziałem, że lęk jest z piekła rodem, bo w Bogu nie ma w ogóle lęku. Odczuć lęku nie ma. Żadnych. Żadnych. On jest czystą miłością. Moje dzieci i Sara i Wiktor nigdy z mojej strony nie będą miały odczucia ani lęku. Rozumiecie? Moje dzieci nigdy nie widziały, żebym się bał czegokolwiek. Czegokolwiek, a nikogokolwiek. Ja nigdy nie pokazałem tego dzieciom. Wiecie, czemu? Bo nie ma tego we mnie. Ja się naprawdę nie boję. Byliśmy teraz na takiej konwencji kościoła, tam na Śląsku w zeszłym miesiącu i taki tam pastor był i on wymieniał różne osoby i mówił o różnych rzeczach i mówi i Artur Cerojski mówi, ale on to się w ogóle niczego nie boi. On, on, mnie, on, mnie, on mnie zna trochę. Dlaczego? Mi nie zależy na opinii ludzkiej. Wiecie? W ogóle. Naprawdę. Nie mam, nie mam w sobie. Dlaczego? Poznałem tego Boga miłości. Ja poznałem Boga, który jest miłością. Ja poznałem Go po imieniu. Z Czego Bóg oczekuje od Ciebie dzisiaj? On chce, żebyś Ty podjął decyzję, że Ty chcesz poznać miłość. Dlatego, że Słowo Boże mówi, my poznaliśmy miłość. On chce, żebyś przyszedł do Niego i powiedział, ojcze, może ja nie znam Ciebie do końca jako miłość, ale ja chcę Ciebie poznać jako miłość. Słowo Boże dalej mówi, my uwierzyliśmy w miłość. Bóg chce, żebyś uwierzył w miłość i żebyś zamieszkał w miłości. To jest naprawdę nie teoria, to jest możliwe do zrobienia. Można się rozpłynąć w Bogu, coś Wam powiem, coś co może nie jest standardowe. Czytaliście na pewno o tym, że Henoch chodził z Bogiem, tak? A jest napisane, a potem go nie było, bo go zabrał Pan. Zastanawialiście się kiedyś nad taką rzeczą, co, o co to jest, co tu jest w ogóle? Ja się ostatnio nad tym zastanawiałem, mówię, chodził z Tobą Henoch wiele lat. Jak to go zabrałeś? Co to jest za, Wiecie, ja słyszałem różne teorie, czytałem różne rzeczy o tym, nie? Tam się ludzie wypowiadali i tak dalej i mówili, a dlaczego Henocha, a dlaczego tylko Henocha i Eliasza i tak dalej, nie? Ale ja wam coś powiem. Ja, ja nie wiem, tam nie jest napisane dlaczego on go wziął. I co to znaczy, że w ogóle go wziął. I całkiem niedawno doszła do mnie taka jak mnie mam od Boga informację, że w ogóle można tak się zatracić w Bogu, można tak się zatracić w Bogu, że Bóg może wziąć człowieka? To jest szok. Henoch nie zasłużył niczym sobie na to. Nie wiem czy. To jest szok dla mnie po prostu, wiecie? Ci z was, którzy usługują, wiem, że są tutaj usługujący. Wiem, że Marcin, Janusz są ludźmi, którzy długo, długo chodzą już z Bogiem i, i usługują. Wiecie, że jest tak, jak przychodzi na maszczenie, To aż czasami strach. Po prostu. Czasami jest taki ciężar na namastrzenia. Ludzie robią różne dziwne rzeczy. Dziwne rzeczy. Czasami jest taki strach, że możesz nie wrócić do stanu normalności. Ja naprawdę czasami się nad tym zastanawiam. Już bywały przypadki, że że ludzie po kilka godzin potem nie mogli mówić w swoim normalnym języku. To tylko otworzył ustasza rabaha Wiesz miłość? Bóg Bóg miłości. On jest tak potężny jak elektrownia. On mówi: możecie mnie tak poznać. I teraz tak, ja tego chcę, Bóg mówi: To jest moje pragnienie, żebyście mnie tak poznali. Troszkę mnie znacie. To jest jak z prądem. Wiecie, że prąd przepływa przez pewne rzeczy, a przez pewne nie. Ja na przykład nie wiem, dlaczego metal dobrze przewodzi prąd, a drewno nie. Ja nawet ja nie wiem. Ale to Bóg wymyślił prąd. Kiedyś ludzie nie znali prądu potem ten prąd zaczęli poznawać tak i rozpoznali na podstawie różnych doświadczeń że metal przewodzi prąd czemu są różne materiały ale nie wszystkie prąd przewodzą Bóg jedyny wie wiem jedną rzecz że można być narodzonym na nowo z Bożego Ducha człowiekiem tak? i bardzo słabo przewodzić Boga można też być narodzonym z tego samego ducha człowiekiem i bardzo dobrze przewodzić Boga. Uwielbiam przebywać w towarzystwie ludzi świetnie przewodzących Boga. Mogę siedzieć przy ich nogach. Naprawdę. Lubię to. Sprawia mi to przyjemność. Tych ludzi czuć Bogiem. Rozumiecie? Dobrze być przy nich nawet. Ja sobie zacząłem zadawać pytania, o co tutaj chodzi? I Bóg zaczął do mnie mówić, tu chodzi o dostępność. O dostępność. Ja mówię, ale w czym dostępność? W poznaniu mnie jako Boga. I skoro Bóg jest miłością, to chodzi o to, żeby nasze życie szło w jednym kierunku. Chcę jeszcze więcej Ciebie, Boże, którego imię to miłość. Chcę się w Tobie tak zanurzyć, tak się z Tobą zjednoczyć, tak się w Ciebie wtopić, żebyś mógł się przeze mnie przelewać. To było dla mnie zadziwiające, jak ten Wigglesworth potrafił iść pociągu i ludzie płakali, bo on szedł. On szedł, a ludzie byli przekonywani o grzechu. Kiedyś wtedy do Włoch pojechał, bo chciał Watykan pozwiedzać. Wyszedł z jakiegoś tam autobusu, a tam się, włoscy robotnicy byli. A on wyszedł i zaczął do nich mówić po włosku. Włoskiego nie znał. Raptem klęczeli przy tym wykopie i wszyscy pokutowali. A on nie wiedział, co on mówi. Bo wykładu nie miał. Czemu tak było zwykle z To był hydraulik. On wiedział, co to znaczy dobry przepływ. On wiedział, co to znaczy drożna rura. To był prosty człowiek, który rozpoznał, co to znaczy być dostępnym Amen. i pozwolić Bogu przepływać? I ja wiem jedno: jak Smyt mógł, to my wszyscy możemy, Amen. bo on był takim samym człowiekiem, duchem mającym duszę i chodzącym w ciele. Niczym się nie różni od ciebie i ode mnie. On po prostu zrobił pewne postanowienie, że będzie poznawał Boga miłości reszta, jak to mówi jeden mój znajomy, to skutek uboczny tego procederu. Cała reszta, służba, zdrowie, zaopatrzenie, moc, światło, rozumiesz, tary, rozwój owocu. Jest w Biblii napisane w pieśni nad pieśniami taka rzecz, która jest tylko w jednym miejscu, dotyczy tylko jednej rzeczy. Dotyczy właśnie miłości. Tutaj zaraz to znajdę. Wieś nad pieśniami. 8, 6, ósmy rozdział, szósty werset. Połóż mnie jak pieczęć na swoim sercu, jak obrączkę na swoim ramieniu. Albowiem miłość jest mocna jak śmierć. Namiętność twarda jak szeol. To jest szok. W Biblii do śmierci przyrównana jest jedynie miłość. Miłość jest tak silną rzeczą, że jest w stanie konkurować ze śmiercią. Miłość jest tak silną rzeczą, że jest w stanie konkurować ze śmiercią. Rozumiecie? W ten sam sposób rozumował Sword, który w związku z tym wskrzesił 20 parę osób. Po prostu. Dlaczego on to mógł robić? Dlatego, że on wiedział, że dla człowieka zanurzonego w Bożej miłości nie ma rzeczy niemożliwych. Nie mówiąc już o tym, że człowiek zanurzony w Bożej miłości jest nie do uszkodzenia, nie do obrażenia, nie do zeszmacenia, w ogóle. Wiecie jak ja siedziałem już po moim nawróceniu w więzieniu, trafiłem do takiej celi, nie chciałem do tej celi trafić. Chciałem do spokojnej celi trafić, a najchętniej to chciałem sam siedzieć wie sam sobie będę siedział, będę sobie czytał Biblię i książki chrześcijańskie i sobie przesiedzę ten wyrób, wzmocnię się, wyjdę i tam będę coś się A poszedłem do najgorszej celi, jakiej mogłem pójść I, i tam potem różne rzeczy się działy w tej celi, w konsekwencji większość z tych ludzi do Jezusa przychodziła, ale to byli ludzie, którzy byli więźniami wzmożonej ochrony, oni mieli przywództwa w grupach przestępczych. Ale tam było, były też sytuacje takie, że ktoś do mnie mówił, i pali tam w tej celi w ogóle tam. Ktoś do mnie mówił, słuchaj, no ale na, na co, no jakbyś, by, by Cię ktoś obraził, by cię ktoś... Wiecie, to były prowokacje, nie? Prowokowali mnie, najpierw mnie prowokowali, potem się nawracali. Ale wiesz, by prowokowali i chcieli mnie upodlić w jakiś sposób, tak? Tylko, że wiecie to stało na przeszkodzie? Ja się w ogóle ich nie bałem. I kochałem ich wszystkich. Nic mi nie mogli zrobić, bo ich kochałem. I mówiłem, im, no, ma nie siedziałem, czytałem sobie Biblię. Mówiłem, no, ja kocham cię po prostu, mówię, i nie możesz mnie obrazić. Mówię, masz przywództwo, mówię grupy przestępcze, i masz w zarzucie dwa morderstwa. I nie możesz mnie obrazić, w ogóle nie jesteś w stanie. Masz 50 franków i w ogóle nie możesz mnie obrazić. Jakoś poza zasięgiem Twoim. Tak rozmawiałem z ludźmi. Mówię, co byś mi nie zrobił? I tak nie przestanę Cię lubić nawet. No ja i się tak patrzyli na mnie, ale jak to? Ja mówię, no tak mam. Poznaj Jezusa. Jeśli ten chłopak za półtora roku to wybiegł na spotkanie chrześcijańskie z Biblią, mówi, bracia, radujcie mnie w kamieńsku. Dzisiaj jest Bogiem. Ale zrozumcie, miłość to nie jest jakieś odczucie, jakieś wibracje, jakieś ciepło czy jakaś chemia. Miłość nie jest za coś. Miłość to jest część Boga w Tobie. Ja naprawdę się na nikogo nie obrażam. Nie dlatego, że się staram. Nie obrażam się. Nie mam nikomu nic za złe. Kiedyś kościół założyliśmy, a potem nas z niego wyrzucili. Własnego kościoła Widziałem jak baran w domu i. Mówię, kurczę, kościół założyliśmy, wziął nas, wyrzuciliśmy. Precedens, mówię też. Pastora wyrzucili z kościoła, zamknęli mnie bramę, skoro było na terenie ośrodka dla bezdomnych, że nie mogłem tam wejść. Mówię przecież, no co zrobię, wedrę się. Jakie pomysły miałem? Mówię, podjadę, wystawię kolumny na samochód. Moje wszystkich tych ludzi stamtąd wyprowadzę, mówię, nie? Co tam? A potem tu świetny mówi Ceroński. Spokój. Kochaj tych ludzi. Panie Jak? Mówię. przez wszystko we mnie aż trzeszczy, żeby pojechać z nimi, jak nie wiem. Rozumiesz mnie? trzeście A Bóg mnie kierował w jednym kierunku. Miłość. Mówi kocham.